Jest 14. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Andrzej Poczowut, na wolności o kulisach. Jego uwolnienia za chwilę noszą reporterka. Majówka w tym roku będzie droższa. Sprawdzamy za co trzeba będzie więcej zapłacić. Za wszelką cenę próbują uratować Humbaka Timiego. W aktualnościach nowe wieści z akcji na Bałtyku. Reżim Łukaszenki w końcu się ugiął, uwolnił Andrzeja Poczobuta, dziennikarz, działacz polskiej mniejszości, został zwolniony z białoruskiego więzienia po pięciu latach. To efekt wymiany więźniów między Polską i Białorusią. Doszło do niej na granicy między obu krajami. Szczegóły operacji przedstawił przed chwilą na konferencji prasowej wicepremier, szef dyplomacji Radosław Sikorski. Łączymy się z Sylwią Białek. Powiedz, Dzień co dobry. wiemy o decyzji białoruskich władz. Wicepremier szef dyplomacji Radosław Sikorski podkreślił, że uwolnienie Andrzeja Poczobuta to przykład doskonałego Sojuszu Polsko-Amerykańskiego. Zaznaczył, że nie byłoby to możliwe bez decyzji prezydenta Donalda Trumpa. Łącznie w tej operacji brało udział siedem państw, polskie władze, służby specjalne, kilka resortów i prokuratura. Te sprawy są w sferze zainteresowania wszystkich sił politycznych w Polsce. Wydaje mi się, że jest to dzień, w którym wszyscy Polacy, wszyscy polscy patrioci powinni się cieszyć z tego sukcesu. Radosław Sikorski powiedział, że Andrzej Poczobut nie jest jedynym uwolnionym Polakiem. Ta operacja to część wymiany pięciu więźniów przez każdą ze stron. W konferencji prasowej z Radosławem Sikorskim wziął też udział amerykański wysłannik do spraw Białorusi John Cole. Wcześniej w mediach społecznościowych napisał, dziś jako specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa wraz z zespołem pomogłem doprowadzić do uwolnienia trzech Polaków i dwóch Mołdawian. Andrzej Poczobut, wolny witaj w polskim domu przyjacielu, dodał z kolei premier Donald Tusk. Serwia Białek, dziękuję za te informacje. Jest porozumienie Polski z Komisją Europejską w sprawie ostatecznego kształtu umowy SAFE. To ustalenia naszej brukselskiej korespondentki Beaty Płomeckiej. W ostatnich dniach trwało szlifowanie tekstu. Teraz wszystko ma się już potoczyć szybko. Umowa ma zostać podpisana na początku maja. Potem Komisja Europejska będzie mogła przelać Polsce zaliczkę 6,5 miliarda euro. W sumie mamy dostać prawie 44 miliardy. Nadchodząca majówka będzie droższa niż poprzednia. Więcej będzie nas kosztować m.in. grillowanie, mówi analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski.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 Ekspert dodaje, że koszty noclegów są zbliżone do ubiegłorocznych. Po zimowej przerwie Tatrzański Park Narodowy wznawia przewozy elektrycznymi busami na drodze do Morskiego Oka. Pierwsze kursy ruszą w czwartek tuż przed długim majowym weekendem. Na trasie pozostaną także zaprzęgi konne. To są aktualności jedynki. Trwa kolejna akcja ratunkowa Humbaka Timiego, który w marcu utknął na Morzu Bałtyckim. Ratownicy podjęli decyzję o wciągnięciu ssaka na barkę i przetransportowaniu w kierunku Morza Północnego. Na miejscu jest Adam Górczewski, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wygląda ta operacja? No właśnie, to ma być coś, co jest wyjątkowe w skali świata, tak twierdzą ci, którzy organizują te akcje. To jest finansowane z prywatnych środków i przeprowadzane przez prywatnych działaczy, przez społeczników, którzy postanowili uratować tym jego. Naukowcy twierdzą, że zostało mu od pięciu do 20 dni życia, natomiast... Bardzo przepraszam, tutaj emocje towarzyszą trochę. Zostało mu niewiele czasu na przeżycie, natomiast ta prywatna inicjatywa postanowiła go uratować i przeprowadzić go, właśnie. Wprowadzić do tej barki i morzem, doprowadzić do Morza Północnego, gdzie będzie miał już więcej jedzenia i pożywienia. I tam będzie mógł przetrwać. O czym informował Adam Kurczewski. Dziękuję za te relacje. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Najwięcej przejaśnień na południu i zachodzie popada na Podlasiu na termometrach od 6 stopni na Żuławach, 10-11 w centrum, do 13 na ziemi lubuskiej. Ciśnienie w Warszawie 1011 hektopaskali. Jedynka.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 to Tak wspólnie z tobą No nie trudno, ale ciśniemy dalej. Marcin Wojciechowski. Ula Kaczyńska. Zapraszamy na audycję. Folder ulubione. przed nami dwie wspólne godziny, razem z państwem oczywiście i z naszymi gośćmi, którzy się tak uśmiechasz pod nosem? No tak jakoś, wiesz, yy, na, na, na, w sumie to bez powodu, ale zawsze to chyba lepiej się uśmiechać. No pewnie, powodu, ja lubię ten, yy, ten śmiech, który wibruje ci gdzieś w strunach głosowych, ale wiesz, że nie możesz się roześmiać, no bo mogę. teraz są poważne sprawy. Są poważne sprawy, powiemy państwu, co dzisiaj w naszej audycji na śmiechy też przyjdą, przyjdzie czas później. Paweł Domagała powrócił z utworem Nic tu po mnie. To jedna z aktywności Pawła. Jedna z nowszych jest też teledysk tej piosenki. O tym za chwilę z Pawłem porozmawiamy. Porozmawiamy także o nowej roli, w której Paweł Domagała zadebiutuje już wkrótce. Mam nadzieję, że zechce nam zdradzić kilka szczegółów na ten temat. To dosłownie za kilka minut. A potem między innymi zaproponujemy wraz z Magną Mikołajczuk kolejną lekturę do czytania na przykład w trakcie długiej majówki. Wybierzemy się do Klubu Siedmiu Kolorów. Pięknie Jeśli państwo, to brzmi. Cudowno. Tak, tak. Klub Nie powiemy nic więcej na ten temat. To po 15, Oprócz, ale tego, proszę... że, oprócz tego, że dobrze byłoby to naśladować w innych miastach. Może tyle powiemy. Tak, mm -hmm. tak. to jest rzecz, rzeczywiście jakby aktywność do naśladowania i na koniec coś smacznego, czyli historia filmu Ratatouille, ale w zupełnie innym kontekście. Mam nadzieję, że zechcą Państwo z nami zostać do godziny 16. My się w każdym razie stąd nie ruszamy. Duet na antenie w radiu, duet My Jesteśmy Duetem i jeszcze jeden śpiewający duet. I Lady Gaga i Bruno Mars mają na koncie nowe piosenki, bo ostatnio intensywnie pracują. Ula chwaliła się teledyskiem, Widziałaś teledysk do nowego Och, numeru Lady Gaga? Y Lady Gaga nagrała numer z amerykańską raperką Doucci. To jest piosenka, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Diabeł ubiera się uprady część druga. My o tej ścieżce będziemy opowiadać w czwartek, bo mm -hmm. rzeczywiście tam jest wiele fantastycznych numerów, a klip do tego utworu nagranego z Doucci no coś pięknego dla fanów mody. Ale my wracamy do starego, sprawdzonego numeru, do dobrej piosenki. Daj with a smile, czyli Lady Gaga, Bruno Mars. A my zapraszamy na wspólne dwie godziny. Co najmniej dwie godziny w jedynce. I, I, just woke up from a dream. Well, you and I had to say goodbye. And I don't know why. Since I survived, I realized wherever you go, that's where I fall. co im się udało wtedy fenomenalny utwór. Myślę, to że wpisany zostanie w historię muzyki rozrywkowej. To, Jak nic. Bo to chyba to jest, właśnie o to chodzi, żeby piosenki się wpisywały. Jedyna piosenka chyba wodyckiego po angielsku, nie? Tak, to Dokładnie. prawda. <grym> Wydana długo po jego śmierci, tak. ale też fantastyczne tak, wykonanie. Tak. Do kogo należy ten głos? No państwo już pewnie wiedzą. Paweł Domagała, Paweł Domagała jest Domagała. w naszym studiu. Stami. Przyszedł z nową piosenką, której tytuł, muszę powiedzieć, mocno mnie zaniepokoił. Skonsultowałam to z Marcinem. Marcin mówi, no dzwoni, zapraszam. Tutaj, no. zapytać, o co chodzi. Co to za noga? Nic tu tak. po mnie. Nic tu po mnie, tak. W ogóle wtedy bardzo dużo było komentarzy takich, że ludzie się rzeczywiście martwili o mnie po premierze tego utworu. No bo to dostałem, nie brzmi optymistycznie. Dostałem. Ale to aż mnie tak zdziwi, zdziwiło, że aż tak, bo rzeczywiście nie spodziewałem się takiego odzewu, e, że ta piosenka jest odbierana jako mega e, pe, pesymistyczno, jakaś... Albo po prostu każdy ma różne stany e, w życiu i warto właśnie to ujście znaleźć w, w, w, w pisaniu piosenek. To jest jakaś gra, czy to jest rzeczywiście piosenka o zmęczeniu człowiekiem? Nie, jest to piosenka o, o zmęczeniu, o tym, że każdy ma takie, takie momenty, że nic to pomnie, ale też uważam, że są takie momenty w życiu, że to nic supomnie jest jest jedyną, e, jedyną szansą na to, żeby wygrać, że to nie jest piosenka o poddaniu się, tylko są takie momenty, sytuacje w życiu, że właśnie powiedzenie no nic tu pomni, ja już tu więcej nic nie zrobię, poddaję się jest początkiem wygranym. Czyli o odpuszczaniu trochę. O odpuszczaniu, tak. Jest taki moment w życiu i fajnie jest, jak dociera się do niego trochę wcześniej niż później, kiedy, kiedy rzeczywiście można sobie powiedzieć, z tego mogę zrezygnować, przy tym zostaję, to jeszcze chcę poznać, a w tym obszarze no nic tu pomnię. Może kiedyś wrócę, ale na razie... W wrócę na własnych warunkach. Dokładnie, wrócę na do własnych warunkach w momencie, kiedy będę chciał to zrobić. W takim punkcie jesteś, jeśli chodzi o muzykę? Nie, no ja nie, nie, nie, nie wiem, że, że nie mam poczucia, że gdzieś odszedłem po prostu. Mm -hmm. Teraz jesteśmy na etapie, że nie koncertujemy, bo w przyszłym roku mamy dziesięciolecie, w takim sensie, że płytę wydaliśmy w 2016, ale trasę zaczęliśmy w 2017 i chcemy zrobić trasę na dwa, w dziesięciolecie 2017, ale bardzo dużo mamy nowych numerów, które będziemy wypuszczali stopniowo w tym roku. Dużo rzeczywiście ich będzie. Eee, jeszcze nie wiemy w jakiej formie, gdzie i co i jak, eee, bo tutaj się nad tym zastanawiamy mocno, czy, czy nie zjedziemy ze streamingów, czy to będzie tylko YouTube, czy to będzie jakoś... Dl a, tak. a dlaczego chcesz schodzić ze streamingów, kiedy to wszystko się rozwija i tak naprawdę na tym stoi dzisiaj słuchanie muzyki? No, ale jakoś ja tego nie odczuwam. No, Za mało płacą? Nie, no, to, to w ogóle nic nie płacą. No, to jest jakby taka sytuacja. Poza tym e, też trzeba powiedzieć sobie wprost, że jeżeli nie jesteś w żadnej dużej wytwórni, jesteś muzykiem niezależnym, to e, no to to jest skandaliczne. To jest upokarzające e, bycie tam i jakby płaszczenie się i to, i, i jak mało masz narzędzi w porównaniu z wielkimi majorsami. Wobec tego, a to nie są takie Pieniądze, które warto się zabijać, wobec tego bym pewnie został tylko na YouTubie, ale nie mówię, że tak będzie, bo teraz yy, cały czas jesteśmy, ale rzeczywiście yy, chcę to robić tak, yy, tak, tak, tak, tak po swojemu i, i najważniejsza dla mnie w muzyce jest ta niezależność. Co, co, jest, co jest jakby kluczowe. Myślę, że masz też kapitał w postaci słuchaczy i słuchaczek. Masz... To, rzeczywiście mogę sobie pozwolić na to i bardzo Państwu wszystkim dziękuję, że jednak takim yy... No, takim korem tego wszystkiego. I, są ludzie. I są ludzie, są koncerty i rzeczywiście z koncertami nigdy nie mieliśmy problemów I, i bardzo się cieszę, że w przyszłym roku ruszamy z tą trasą i, i że rzeczywiście y, są cały czas słuchacze, którzy, y, których interesuje moja opowieść. A jak, a jak to procentowo jest, na ile jesteś aktorem, a na ile muzykiem po 10 latach już tak intensywnego śpiewania i tak intensywnego istnienia w branży muzycznej jednak? Oczywiście no, ja to w ogóle myślę, że ja opowiadam jedną historię na, na scenach, na różnych scenach i jakby nie zastanawiam się. Dla mnie najważniejsze, że ja sobie lubię myśleć, że jestem jakimś opowiadaczem jakiejś snuję jakąś opowieść i, i chcę ją snuć na, na tylu scenach na tylu, tak szeroko, jak, jak tylko jestem w stanie, na ile Bóg dał mi talentu. O tym e... mówiłeś, kiedy spotkaliśmy się ostatnio, mm -hmm. że to snucie historii, wymyślanie, dopowiadanie mm -hmm. historii to jest coś, co wyniosłeś też ze szkoły, ze szkoły teatralnej, że, tak. że tworzenie pewnych sytuacji, które mogą hmm. zaistnieć na przykład w scenariuszach hmm. filmowych, y, y, albo mogą zaistnieć w tekstach piosenek. Tak, ale w ogóle mi chodzi o takie już, idąc tak patetycznie i enigmatycznie, ale nie umiem tego lepiej wyjaśnić. Wydaje mi się, że w ogóle opowiadanie historii jest czymś, czego mi teraz bardzo brakuje, że nikt nie, nie ma do opowiedzenia żadnej historii, czy to w sztuce, czy w polityce, czy w ogóle w życiu, że tak po prostu żyjemy, a jesteśmy, moim zdaniem, każdy ma jakąś historię do opowiedzenia i, i ucieka od opowiedzenia tej historii, albo wchodzi w czyjąś historię, albo... A może to jest tak, że mnóstwo jest historii, tylko potrzebuje, żeby były intensywniejsze, mocniejsze te historie. Nie, możliwe właśnie, że nie wieś. Myślę, że tutaj można by wejść w jakąś, co rozumiemy przez to, jak definiujemy tą opowieść historii. Nie chodzi mi o historię typu historyjki, że opowiadam tylko o, o tym taki, co mam do powiedzenia i, i, i, i, i, i w jakiej jestem opowieści, jaki to jest świat, który chcę po sobie zostawić. To, co szanuję, to informacja, jaka przyszła od ciebie wraz z nową piosenką. Z reguły mm. to firmy wydawnicze, reprezentanci artystów piszą notki, że tutaj Paweł Domagała wydaje nowy singiel, mm. piosenka jest o tym i o tym. Ty napisałeś, cześć, tu Paweł. Nie wiem jak wy, ale ja czasem patrzę na kogoś i mam wrażenie, wszystko jasne ogarnąłem, wiem kim jest. Ta prawda jest taka, że nie mam pojęcia kim jest, kim był i kim będzie. Gdybyś dziś spojrzał na Pawła Domagałę, mm. to co byś o nim powiedział? No właśnie teraz jestem na takim etapie, że staram się e, o, niczym, o nikim e, nic e, nie mówić, bo rzeczywiście tak mało wiemy e, o człowieku, a też e, po sobie zauważyłem, że jest bardzo łatwo być, to jest dla mnie, nie wiem jak to nazwać, że bardzo łatwo jest być życzliwym i miłym, jak nikt nas nie denerwuje i wszystko jest po naszej myśli. W sensie bardzo łatwo mi cię lubić, jak, jak mnie nie denerwujesz mm -hmm. I, i, i, i, i wszystko jest tak, jak ja sobie wyobrażam, jest, że spełniasz moje oczekiwania. Jeżeli już nie, no to bardzo trudno... I wydaje mi się, że to jest złe. I też coś jest ciekawe, że to, jak źli jesteśmy, możemy się dowiedzieć dopiero wtedy, kiedy próbujemy być dobrzy. Dlatego to jest takie ważne w próbowaniu być by, by, dobrym, że wtedy dowiadujemy się, jak jesteśmy źli, a tak naprawdę. To jaki jest jesteś kluczowe. dobry? Słucham? Jak jesteś dobry? No, staram się być dobry, ale rzeczywiście, jeżeli tak myślę, już idąc tym tropem podsumowania dziesięciu lat i, i, i, i, i muzycznej mojej kariery i tego, jakim jestem człowiekiem, to myślę, że bardzo złagodniałem i, i jestem się taki czulszy i, i spokojniejszy i, i nie mam już takiej pewności co do niczego. No to żona zadowolona na mnie. pewno jest. Żona jest bardzo zadowolona, mam nadzieję. No dobra, to posłuchajmy piosenki Nic Supomnie. Paweł Domagała jeszcze z nami Zostanie, bo nie zdenerwowaliśmy go i mam nadzieję, że przez najbliższe 10 minut to, a, też za spokoju. tego Zobacz, nie zrobimy, no. a za chwilę. Że jestem chory, także jestem taki, trochę wiecie. Jej na co? Dobra, nieważne, no, za chwilę mi powiesz. Nie, to, co? nie, nie. No, no mamy dobra. taką nadzieję. Jeżeli nie będziemy. Ania, nieważne. Nie nie nie, będzie nie, nie, nie, powiem. nic tupełnie panów domagałam. Wiatr wieje tak samo jak zwykle Chyba obiecałem więcej niż mogłem dać Co mam mówić Kiedy głos w gardle niknie Chyba to już wszystko Na co mnie stać Może lepiej już i spać Nic tu po mnie i mnie i tak Może lepiej Już się powstać I wstupomnie I mnie i tak Dzisiaj deszcz Pada tak samo jak wczoraj Wiem, że nie jestem tym, kim Chciałem się stać Nagle mi Źle nic już nie mogę. Jeszcze wczoraj u stóp był cały świat. Może lepiej już i spać, i stuko i po mnie Paweł Domagała, a na jednak został. Na szczęście jest, zostałem, dokładnie. W audycji Folder Ulubione wyruszasz nie w trasę koncertową, ale wyruszasz wkrótce na majówkę z małżonką, prawda? Tak, i to w nowej roli. W... Trochę. No trochę, tak, tak, tak. Możesz I... coś zdradzić na ten temat, bo skoro nagrywasz piosenki i z, w przyszłym roku ruszasz w jubileuszową trasę koncertową, to w jakiej kategorii możemy potraktować twój debiut jako producenta? Bo to chyba pierwszy film wyprodukowany przez ciebie. My, tak, no rzeczywiście to jest debiut filmowy reżyserski mojej żony, mhm. Zosta Grabowskiej, gdzie też ona jest współproducentką, bo, bo my to zrobiliśmy... Y ja i jeszcze plan V, czyli tak, I to pierwsza taka nasza całkowicie tylko nasza produkcja, w sensie. I rzeczywiście jest to duże wydarzenie. Mamy pierwszy pokaz filmu, czyli teraz w cieszynie na u Łukasza Maciejskiego na kino bez granicy. Zobacz. My, Jesteście filmem zamknięcia. Wczoraj to jest bardzo mi ładnie was zapowiadał. Jesteśmy filmem zamknięcia. Jestem bardzo dumny z Zuzy. Z też jestem dumny, bo myślę, że, że taka produkcja filmowa jest mega ciężkie, ciężką sprawą i to jest wszystko to, czego nie lubię robić, a, a, a trzeba. Eee, i, i, I wyszedł piękny film. Jestem mega bardzo podekscytowane, myślę, że Zuza jeszcze bardziej, tym jak, jak zostanie no to jest pierwszy pokaz publiczny to jeszcze nawet nie jest premiera, to bo teraz mamy pokazy I, i, i, i duża rzecz to jest, która się zaczęła po prostu z jakich, od jakiejś pasji pomysłu Zuzy i chcieliśmy zrobić taki film niezależny ale jak to się rozrosło, to, to okazuje się, że powstał pełnoprawny film. Jestem ciekawa, w którym momencie, no bo tak zakładam, że jak się jest producentem, czy też współproducentem filmu, no to dostaje się scenariusz. Tutaj wiem, było łatwiej, mm. kminiliście nad tym razem ja z małżonką. Nie, w ogóle, nie, ja, nie, ja w ogóle czyli... nic się nie wtrącałem artystycznie. Dobrze, to kiedy, kiedy nastąpił ten moment, że Zuza przyszła do ciebie i powiedziała, słuchaj Paweł, chciałabym zrobić film i chciałabym, żeby to był film o dwóch kobietach, które jadą na pogrzeb swojej najlepszej przyjaciółki. Znaczy, to nie było tak, że ona przyszła, do mm -hmm. tylko jakby to, ten pomysł siedział z nią i, i, i, i, i pisała to ja mówię, kurde trzeba zrobić ten film, bo, no bo jest bardzo ładna historia, jest tak organicznie opowiedziana, co jest dla mnie e, zalążkiem sukcesu, że coś nie jest wykalkulowane, tylko tak organicznie jakby przyszło, że mam taką teorię, że coś gdzieś krąży właśnie opowieść, która musi być opowiedziana i ona e, e, krążyła i, i, i powstała. No i stwierdziliśmy, że to zrobimy. To w ogóle jest śmieszne, bo wtedy miała 40 i stwierdziłem, że to będzie taki prezent na 40, zrobić sobie taki niezależny film: 15 albo 30, i się nagle okazało, że to się nie da. I zrobiliśmy pełnowymiarowy film. To oczywiście trwało, e, e, trwało 3 lata. Było ciężko, bo, bo jakby. E, były takie momenty, że nagle się okazuje, że w, wchodzisz na konto <grafy> i jest <grafy> nic nie ma i masz, a jeszcze jest, e, czyli to było takie podjęliśmy takie, e, takie ryzyko i, i myślę, że, e, że że się opłaciło bo wyszedł piękny film, który mam nadzieję będzie ważny e, dla wielu osób, nie tylko kobiet bo rzeczywiście ja ten film już tyle razy widziałem, że ale rzeczywiście jest tak, że, że jest opowieść e, o kobietach, ale co mi się bardzo podoba, nie jest to jakkolwiek, żebym teraz nie powiedział, nie jest to feministyczne kino, tylko jest to, co jest najładniejsze, że opowiada o człowieku, tylko tak jak zazwyczaj historia o człowieku były z perspektywy mężczyzn, to tutaj jest trochę kino przygodowego z perspektywy kobiet, ale, ale tak, tak tak po ludzku, bez żadnej agresji, bez żadnej ideologii, tylko same takie uczucia i, i nie wiem, mnie bardzo wzrusza ten film i, i, i jest takim kinem, który, którego mi brakowało. Ale grasz tam jedną rolę, prawda? Gram tam e, epizod, granie pojawiam się na chwilę. Oczywiście być może jest to e, e, taki, no wiadomo, jak ktoś ma epizod i jest aktorem, to znaczy, że jest próżny. To musi się zaznaczyć, także myślę, że się, że się zaznaczyłem. co no, stanie to z tobą na dużo. Ja poza tym Eksterminator cały czas? Eksterminator też e, gramy cały czas, jeździmy po Polsce, także serdecznie e, serdecznie zapraszam. Pięknie dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Nie powiedzieliśmy o najważniejszym, więc teraz niech to wybrzmi. Tytuł filmu, na który już... Droga rzadziej przymierzana. Premiera, to, to właściwie pierwszy premiera. pokaz. To nie jest premiera, podkreślam to, to jest pokaz, pokaz premiery jeszcze nie ma i na jak festiwalu. będzie premiera, to będzie wtedy premiera. Teraz my to... w ogóle chciałybyśmy, chcielibyśmy, przepraszam Marcin, my już tak pomyślałam o tej mm. y, kobiecej narracji, chcielibyśmy zaprosić y, obie panie występujące w rolach głównych do mm. folderu. Nie ma problemu. Ma załatwisz Załatwiam nam to? to? I... Oczywiście. Złoty człowiek. Paweł domagał Paweł Domagała. Dziękujemy bardzo. Przyjdzie, zagra, opowie i jeszcze gości nam zaprosi. To jak w ogóle Uf. chcecie kogoś zapraszać, to dzwoncie. Ja dobra, dobra. Monika mam... słyszałaś? Ja, ja nie piję alkoholu, słuchajcie. Chodzę na imprezę, my te, my wobec nie. tego mam haki na wszystkich. A, tak. to? to może zostań jeszcze trochę. Co nam no, opowiesz? Co nam opowiesz? Bo właśnie... co, mamy problem. Tutaj mam taką listę artystów, którzy odmówili, więc tak. Wchodząc, tu spotkałem właśnie e, Pigauta i Wojtka Chmielarza, tak, tak robili jakieś ten I mówił, ty jak napiszesz jakąś książkę, to cię zaprosimy. Pomyślałem, co mógłbym napisać? To mógłbym napisać właśnie takie, totalnie takie, wiecie, takie ba bagno, cała no. prawda Paweł, w polskim Paweł, wiesz biznesie. ile historii nie do opowiedzenia na zdarzyło na się w, w tym studiu? studiu? Ja podejrzewam. I tam nie do opowiedzenia. <grymne> <grymne> Ale do napisania jak najbardziej. Bardzo dziękujemy. Paweł. domagała. Chyba za szybko nas poddały za szybko już przestałem się bić Chyba za szybko posłuchałem Jak świat mówi mi Teraz tylko ty tylko ty tylko ty Trzeba było wejść na górę I krzyczeć z całych sił Jestem tylko twój, tylko twój, tylko twój Trzeba było biec do ciebie Przez smutek, przez mgłę jeszcze więcej siebie dać, dać siebie Chyba za szybko nas poddałem Chyba za szybko już przestałem się bić Chyba za szybko posłuchałem, gdy świat mówił mi Teraz tylko ty, tylko ty, tylko ty Mogę z tobą tańczyć całą zimę Cześć głową w dół, głową w dół do Ciebie, jeszcze więcej siebie dać, dać siebie. Chyba za szybko nas poddałem, chyba za szybko już przestałem się bić, chyba za szybko posłuchałem, jak świat mówił mi. Teraz tylko Ty, tylko Ty, tylko Ty, chyba za szybko nas poddałem. Chyba za szybko już przestałem się bić Chyba za szybko posłuchałem Jak świat mówi Teraz tylko ty, tylko ty, tylko ty I nagle gdy już opadł kurz ponad, Już po nas Każde słowo, każdy Bić. Chyba za szybko posłuchałaś, jak świat mówił ci. Teraz tylko ty, tylko ty, tylko ty. Polskie Radio. Jedynka. About tomorrow, she's a lover, a mother, a sister, and wife. She rolls over in the morning to the love of her. mama all the time she don't over embellish if she says it then it's true i don't mean to sound jealous but what So bad it hurts, so I just want to be her. Program Pierwszy Polskiego Radio. Audycja Folder Lubione. Za 18 minut będzie godzina 15. Czy my państwu mówiliśmy już, że jedynka w tym roku skończyła 100 lat? No, myślę, że jeszcze nie mówiliśmy, <śmiech> państwo jeszcze nie wiedzą. W tym tygodniu nie. W tym tygodniu, myślę, że w ciągu ostatnich <śmiech> 15 minut ani razu to jeszcze nie padło. Ale tak jest i świętujemy. Wydawałoby świętujemy, się, że no. wszystko już za nami, ale nie, nie. Jeśli chodzi o ten jubileusz, nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Ja nawet nie wiem, czym można powiedzieć, że to, co wydarzy się jutro w Teatrze Studio, to, to będzie ostatnie słowo. Wyobrażasz sobie opowieść gdzieś pomiędzy polskim piekłem a czyśćcem? No, domyślam na, na... się, że tę opowieść mógł snuć reżyser Paweł Demirski. Chyba tak właśnie jest w przypadku spektaklu. Był sobie Polak, Polak, Polak i Diabeł. To jest spektakl wyjątkowy, bo będzie i spektaklem, i słuchowiskiem. I w związku z tym mamy wielką przyjemność, żeby zaprosić państwa jutro do... Do teatru Studio w Warszawie na godzinę 18.45, bo wtedy będzie już można wejść, żeby zasiąść na widowni. Tak po pracy akurat Akurat idealnie. Zapraszamy. Na scenie pojawią się m.in. Dominika Ostałowska, Maja Pankiewicz, Mirosław Zbrojewicz oraz Przemysław Blusz. Czy po zakończeniu słuchowiska, które będzie także obecne na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, um, będzie także spotkanie. Specjalną audycję na żywo z teatru poprowadzą Martyna Podolska i Rafał Sławoń. A w tym spotkaniu dla Odmiany. Wezmą udział m.in. Natalia Korczakowska, dyrektorka artystyczna Teatru Studio, Michał Zadara, dyre dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu i Maciej Nowak, dyrektor artystyczny Teatru Polskiego w Poznaniu. I nie tylko. Mamy dla Państwa zaproszenia na to właśnie wydarzenie. Prosimy pisać na adres folder małpapolskieradio.pl. Folder małpa Prosimy tam podać imię, nazwisko i numer telefonu do Państwa. Przypominam, chodzi o zaproszenia na słuchowisko: był sobie Polak, Polak, Polak i diabeł. Folder małpapolskieradio.pl. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście. I latać samolotem nawet kiedy trzęsie tsunami wysokiego na dwanaście pięter I tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce bo się o ciebie. Przestać Wprowadzą cię na salon, by po tobie deptać Aż mi się przypomniało, że mi nie straszne nic Tylko boję się ciebie, że cię kiedyś Słuchacka wito bambino boję się o ciebie. To teraz poczytamy. Czytam, bo lubię! Co tam przygotowała dla nas dzisiaj Magda Mikołajczuk? A dzisiaj Magda przygotowała włoską nagradzaną powieść Federiki Manson Alma. Kobieta w średnim wieku wraca na kilka dni do rodzinnego Triestu. Miasta na styku wschodu i zachodu. Miasta wielu kultur, języków i konfliktów, z którego wyjechała dawno temu. Czy byli kiedyś państwo w Triestie, włoskim mieście kilku kultur, języków i konfliktów? Gdzie miesza się przeszłość cesarstwa austro-węgierskiego, Włoch, niemieckiej okupacji i Jugosławii z jej wojną lat 90. XX wieku. Z Triestu właśnie pochodzi bohaterka powieści Federiki Manson pod tytułem Alma. Tytułowa Alma jest kobietą w średnim wieku, uosobieniem różnorodności, wewnętrznego konfliktu, braku przynależności i stabilizacji. A to za sprawą wychowania w mieście pogranicza, ale też skomplikowanej sytuacji rodzinnej. Matka Almy to Włoszka, potomkini statecznej inteligenckiej rodziny zanurzonej w tradycji Cesarstwa Austro-Węgierskiego z jego literaturą, kawiarniami i muzyką. A ojciec Almy to Słowianin, jak o nim mówią Włosi, a konkretnie Jugosłowianin. Przez pewien czas bliski współpracownik marszałka Tity. Nieco szalony, wiecznie nieobecny w domu. Dla matki Almy, tu cytat, mąż bez przeszłości, z cygańską duszą, był dla niej ucieczką od rodziny, od pokładanych w niej nadziei, od imperium austro-węgierskiego. Wspólne życie rodziców jest naznaczone rozstaniami, bo ojciec, chociaż kocha żonę i córkę, po pewnym czasie zawsze musi ruszyć do innych zadań. A te rozstania Federica Manson opisuje w bardzo oryginalny sposób, na przykład poprzez dźwięk stukania kobiecych obcasów po podłodze. Ten dźwięk do końca życia będzie się Almie kojarzyć z oczekiwaniem i rozczarowaniem, bo właśnie takie buty wkładała matka, kiedy spodziewała się ojca. Robiła wyjątkową kolację, ubierała się elegancko, a potem z rezygnacją zdejmowała buty, a zakładała codzienną tęsknotę, bo ojciec w końcu się nie zjawił. Pogmatwana historia Triestu i okolic... Wojna na Bałkanach odbija się w codziennych sytuacjach, yy, kiedy na przykład w czasie posiłków panuje językowa schizofrenia. Brzmi serbsko-chorwacki, włoski, słoweński i także na przykład slang z Belgradu. Odbija się też w dialogach, które w przeciwieństwie do spokojnych, melancholijnych, pięknych opisów są często ostre i zapalczywe. Gdy chodzi na przykład o niezrozumiałe dla ludzi z zewnątrz. A i dla samych uczestników zawirowania w bałkańskim tyglu, kiedy ludzie wyrośli z młodzieżowych obozów, na których to, czy było się Serbem, czy Chorwatem, nie miało znaczenia, i wrośli w świat, w których staje się to sprawą morderczo zasadniczą. Bohaterami tej historii są nie tylko ludzie, ale też miasto, Triest. A Federica Manson przepięknie to miasto opisuje, na przykład wizytę w piekarni pachnącej drożdżami i cynamonem, albo. Spacer wśród secesyjnych kamieniczek. Bardzo Państwu polecam Almę Federiki Manson przetłumaczoną z włoskiego przez Alinę Pawłowską-Campino. To książka o tym, jakiego rodzaju kotwicą jest miejsce, z którego pochodzimy. Kotwicą dającą spokój, stabilność i możliwość powrotu, jeśli znudzi nam się opływanie dalekich lądów, czy kotwicą, którą chcielibyśmy przeciąć pod osłoną nocy, żeby wreszcie być wolnymi. Jedynka. Polskie radio. Książki polecała, jak zawsze u nas Magda Mikołajczuk. A teraz bardzo się cieszę, że zagramy coś nowego, coś z płyty, która. Ula, Ja wiem, że jak słuchasz, słuchasz muzyki, to zaczynasz tańczyć, ja wprawdzie nie tańczę, ale nowy album Jessie Ware jest świetny. Ale możesz tańczyć wewnętrznie. Uważam, że to wewnętrznie. też jest jedna. Gołkami najbardziej... ocznymi. Zasa nie, wiesz, poruszać wnętrznościami. Tej... Nie, może nie... to nie zabrzmiało dobrze, więc zwłaszcza o godzinie 14.51 dobra, cofam. Po prostu ja to polecamy, ja jednak posiedzę może. Polecamy państwu, <laughs> po, polecamy państwu nową płytę Jesse Ware, bo to jest rzeczywiście muzyka najwyższej próby, także jeśli chodzi o próbę paniczną. Tak. tak jest.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 Ewa Mierzejewska, zapraszam na początek. Dobra informacja od naszego słuchacza. Jedynka ruszyła bardzo wolno, bardzo spokojnie, ale ruszyła. Jest nadzieja, że się to rozładuje. Ile potrwa? Jeden Pan Bóg raczy wiedzieć. A to oczywiście chodzi o fragment A1 i rzeczywiście odblokowano jeden pas w kierunku Gdańska, a wcześniej Łodzi. Chodzi o odcinek między węzłami Mekanów i Radomsko w pobliżu Szczepocic Rządowych. To jest w tej chwili najpoważniejsze utrudnienie na polskich trasach. Doszło tam do zderzenia trzech samochodów osobowych, wskutek którego jedna osoba została ranna na 397 km. Mieliśmy zablokowaną całkowicie jezdnię w kierunku północnym. Teraz mamy informację o tym, że odblokowano przejazd jednym pasem w kierunku Gdańska. Korek nadal występuje. Więc można także objeżdżać węzła Mykanów i następnie drogą krajową nr 91. A propos Gdańska i północy kraju, przypominam, że na A1 w Kujawsko-Pomorskiem prowadzony jest remont między węzłami Toruń-Południe i Lubicz. To oznacza, że zmieniona jest organizacja ruchu na fragmencie ponad 7-kilometrowym i niestety przez to korkuje się. Na A1 mamy też spowolnienie i zwężenie na jezdni w kierunku południowym na wysokości węzła Pelplin i Kopytkowo. Tutaj też prowadzone są prace drogowe. I mamy też utrudnienia dziś na węźle Gdańsk-Południe. Dla jadących od strony Elbląga zamknięty jest zjazd z S7 na S6 w kierunku A1. Trzeba jechać do węzła lub lewo gdańskie, tam zawrócić do węzła Gdańsk-Południe i zjechać w kierunku Łodzi. To wszystko także z powodu prac drogowców. Mamy już korki na ekspresowej ósemce w Warszawie między węzłami Marymoncka a prawie Bemowem. To ona jest w kierunku Białego Stoku W przeciwną stronę korek jest od Marymąckiej przez most Grota Roweckiego i kończy się tuż za mostem.